Tu Jacek witam Was w drugim odcinku mojego podcastu Splanszowany. Dziękuję wszystkim za uwagi i wiadomości, które przysłaliście do mnie. Będę brał je pod uwagę, tak aby ulepszyć ten program, żeby się Wam bardziej podobał i mam nadzieję, że mi też bardziej się podobał i żebyście wracali tutaj z ciekawością. Co do formatu to jeszcze on się oczywiście nie wykrystalizował, ale mam nadzieję, że nie będę tutaj robił takich stricte recenzji, ale zawsze chciałbym opowiedzieć wam o grach, które udało mi się ostatnio zagrać i które zrobiły na mnie jakieś większe wrażenie. I tym razem mam właśnie takie gry. Są to dwie karcianki i jedna taka większa gra. Pierwsza to jest Star Realms. Karcianka czysty deck building. Bardzo, bardzo wciągająca. Poznałem ją dzięki Humble Bundle tak naprawdę. Wcześniej nie słyszałem i nawet planowałem sobie zakupić, ale jakoś to wyleciało z głowy. Karcianek tyle mam, że w sumie nie, nie uważałem to za jakieś no ale pojawiło się na Humble Bundle. Stacna jest to inicjatywa, no to spróbowałem. Zwłaszcza, że ten sam wydawca, co wydał grę taką karcianą fizyczną, to też wydał tą elektroniczną, także uznałem, że wesprę to wydawnictwo. I co mamy tam? Kupujemy karty za pieniądze, które są na, inny, na kartach na kartach jest jeszcze siła i ewentualnie jakieś zdolności specjalne kombujemy to wszystko jest kilka frakcji, charakteryzują się troszkę innymi rzeczami i po prostu jest zabawa jak nie wiem, budowanie komba są jakieś bazy, które mogą nas bronić, mają takie stałe umiejętności, dopóki się przeciwnik nie zabije musimy napędzić swoją maszynkę, żebyśmy zadali, zadawali jak najwięcej obrażeń przeciwnikowi i jego życie wykończyli w aplikacji jest jeszcze kampania i tak dalej ale myślę że najciekawsze jest kampania to jest na początek ale najciekawsze jest starcie z innymi przeciwnikami fajne że jest opcja grania także możemy zrobić swój ruch poczekać na przeciwnika i naprawdę wciąga polecam nie wiem czy kupię karcianą pewnie tak żeby sprawdzić czy ta wersja jest również taka chwytliwa drugą kacianką jest red7 chudyka znanego pewnie z innowacji to jest taka bardziej podpada pod tradycyjne karty, ponieważ jest 7 kolorów w 7 nominałach. Słyszałem, że ludzie sobie po prostu wzięli yy, grę zero Knizzi, i przerobili, żeby mogli w to zagrać. I każdy ma swoje tablo i jest wspólny discard. I po kolei każdy zagrywa karty. Jeżeli zagra na wspólny discard, to zmienia nieco zasady, ponieważ każdy kolor ma trochę inną cechę. Czyli na przykład kto ma najwięcej kart w jednym kolorze, o jednym nominale, kto ma najwyższą, kto ma najwięcej, najniższych itd., dalej. To jest bardzo dynamiczne i zasada jest prosta, jeżeli po swoim zagraniu karty wygrywamy, to kolejka przechodzi dalej. Jeżeli nie wygrywamy, to odpadamy i już grają bez nas. Także gra się 10 minut może, można grać na punkty, są jakieś takie opcje zaawansowane. Zagrałem bardzo niewiele razy, ale mam nadzieję sprawdzić i też naprawdę fajna zabawa, bardzo sprytny mechanizm do sprawdzenia na pewno. Wiem, że w Polsce nie bardzo jest to dostępne, no ale ciekawe gry w końcu. Prawda? No i Kanban udało się w końcu odpalić. Tak już długo wyczekiwany. Przeprowadzałem przez te instrukcje. Jest to jedna z trudniejszych gier, które ostatnio tłumaczyłem. Chyba trudniejsza nawet niż Zanguo. Przynajmniej do wytłumaczenia. Dużo mechanizmów, które się zazębiają. Jest tu symulacja takiego nie tyle fabryki samochodów, czy zarządzania przedsiębiorstwem, projektem. Zresztą Kanban to zdaje się, że jest właśnie jakieś pojęcie z zakresu ekonomii i produkcji. Także pasuje. Dosyć dużo zasad, dosyć trudne zasady, trudne decyzje. Musimy w odpowiedniej kolejności wszystko uruchamiać, ale jest jeszcze taki fajny mechanizm ta cała menedżerka Sandra chodzi i blokuje pojedyncze kolejne departamenty także może się zdarzać, że, że po prostu ona nam przeszkodzi Stronghold Games jakoś mają ostatnio nosa Pana Maxa zrobili tak naprawdę nie tyle oni co był w Stanach opublikowali oni największą tutaj kampanię reklamową przeprowadzają i Kanbana też oni także zobaczymy jako ogrom więcej co z tego będzie, ale bardzo mi się na razie podoba. A z newsów kontynuując z poprzedniego odcinka myśl, Asmode ponoć kupiło i stari Games, ale ostatnio pojawił się komentarz o tych dwóch wydawnict i nie do końca jest to takie samo przejęcie jak Days of Wonders czy Fantasy Flight Games, jak mówili właściciele po prostu zostali dotowani. Po prostu Asmode zainwestowało w ich firmę pieniądze, żeby mieli większą płynność, żeby mogli robić to, co robią. No, Asmode sobie to wpisało do swojego portfolio, ale to nie jest. Zdaje się oficjalnie te dwie firmy nie są w grupie oficjalnie Asmode, ale są od niej jakby zależne już w ten sposób. Także, także Asmode widać, że trochę mnie to uspokoiło, bo widać, że nie chcą tego unifikować, żeby wszyscy obili wszystko, to samo, ale wspierają niezależnych wydawców. Bardzo fajnie. Cały czas trzeba obserwować co tam się dzieje, ale tendencja jest taka że chyba będzie dążyło do takich potentatów asmodę jak Hasbro. No zobaczymy. Z ciekawostek Wizard of the Coast z wyda kolejną część D&D Adventure System. Zdaje się to tak to się nazywa. Temple of Elemental Evil. The Legend of the Dries był bardzo fajne, Ciekawe czy coś tutaj nowego wprowadzą. Mam nadzieję nowego, ciekawego. Zresztą zdaje się, że to jest Wizard of the Coast ma reaktywować trochę ten świat. Tempelowe Elemental Evil, i tam w chyba werpegu coś wyjdzie, figurki. Także tutaj mała ofensywa zadów. Z takich korporacyjnych rzeczy to osadnicy z katanu, seria tej gry zmienia nazwę, na uwaga, Katan po prostu. I tam będzie Katan zdaje się w stanach, także taka też unifikacja i uwypuklenie swojej marki. I dalej kontynuując, jakby te zapowiedzi i myśl z poprzedniego odcinka. Kramer Kisling zapowiedziało grę pod nigra. Na BGG jest parę zdjęć, nie do końca jeszcze wiadomo chyba, o co tam chodzi. Ale na szczęście duet działa i będzie można coś fajnego zobaczyć. I też kontynuując tego Dice Mastera. Problemy logistyczne ciąg dalszy mają. Yu-Gi-Oh! się pojawia. Taka jeszcze bardziej kolekcjonerska wersja Dice Mastera. No i Dungeons and Dragons. Dice Master, to może być naprawdę fajne, sprawdzimy, nie wiem kiedy to dojdzie do Polski, ale chętnie w to zagram i zobaczymy i pewnie jeszcze kilka Dice Masterów wyjdzie. I z takiej branży gier wojennych, Chet Johnson się ożywił, Jenson, i druga część serii Fighting Formation się pojawia, ostatnio było o GDH pęcennych, dywizji... Deutschland, a teraz będzie 209. Dywizja Piechoty Amerykańskiej, którzy zaczynają swój szlak wojenny w Normandii i ponoć w tym roku już ma się na P500 pojawić. Wiem, że testują scenariusze. Na razie ogarnięta mają tą macierz okazów, nie wiem czy galiście. Taki bardzo euromechanizm mechanizm prowadzony do gry wojennej. Podoba się. Z ciekawostek jeszcze takich bardziej chyba plotkarskich Rio Grande zaczęło dosyć chyba w Stanach, no zobaczymy jak to się rozwinie zaczęło taką ofensywę marketingową i jeżeli widzieliście w takim filmie ostatnim Gone Girl pojawiły się dwie planszówki Grace Flodegares i Dominion a nie będę spoilerował także sobie obejrzycie ale trzeba zwracać uwagę teraz, może w innych produkcjach też się pojawią takie wątki no i ten nieszczęsny crowdfunding Pojawiła się gra karciana, która opowiada o wybuchających kotach. Exploding Kittens. Jest mechanika, jest zagraj kartę i sprawdź czy kot wybuchnie czy nie. I tura przechodzi. Więc zebrało to 4 miliony 200 tysięcy jak na teraz. 100 tysięcy wspierających, po prostu szok. Także pokazuję w którą stronę chyba ten kout funny idzie. Wprawdzie to jest oparte zdaje się grafiki na jakimś Blogu, nie mam pojęcia, ale jakaś masakra to jest. Także tyle takich nowości wstępu, zapowiedzi. Zapraszam teraz na przerywnik muzyczny i za chwilę wracam. Man, love him. You'll see, I don't know. Yeah, mama, red boy boogie, did any I got to come out, I I felt good, Ok, jestem z powrotem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Temat, który chciałem teraz poruszyć, taki bardziej poważniejszy, to na SN poprzedniego roku, 2014, parę takich ciekawych się pojawiło, gdyż zaimplementowało mechanikę, można sobie powiedzieć, backbuilding, czyli budowanie worka. Jest to oczywiście pochodna backbuildingu, ale tym razem mamy elementy no, czy to oddawione kosteczki czy żetony które mamy w woreczku i w swojej turze wyciągamy tak jak z wy, stali karty to wyciągamy te kosteczki czy elementy i one służą do wyzwalania jakiejś różnych akcji i trzy takie gry się pojawiły albo trzy które zagrałem więcej nie zauważyłem chyba nie było King's Patch, koreańskiego wydawnictwa Korea Bot Games oni teraz pod marką Dive Dice wydają Orleon DLP i Hyperborea, oryginalnie to Asmode, dystrybuje, nie wiem czy to Asterion był, nie pamiętam. I co ciekawe, wszystkie te trzy gry jak widać z różnego geograficznie położenia, z różnych wydawnictw, bardzo różnie wdrażają tą mechanikę. Dla przykładu, w King's Pouch i w Hyperborei w swojej turze wyciągamy z tego worka, wyzwalamy te akcję i te elementy, które użyliśmy zostają odrzucane albo nie tyle odrzucane, co nie wracają do worka, czyli mamy większe, coraz większe prawdopodobieństwo, że tego, co nie wyciągnęliśmy, to wyciągniemy, a nawet pewność, że w końcu wyciągniemy. Natomiast w Orléans, po wyzwoleniu akcji, wszystkie elementy wracają do worka, czyli może się zdarzyć tak, że nigdy nie wyciągniemy tego, co byśmy chcieli. Są oczywiście tam możliwości, żeby ten worek zmniejszać, ale może tak się zdarzyć. A, no i to właśnie, to kolejne jest element, którym się różnią jest taki, że w tych dwóch pierwszych w Ray i w King's Pouch trzeba bardziej yy, świadomie budować sobie ten worek czyli te elementy, które wrzucamy ponieważ tam łatwo się tak nie pozbywamy i mogą nam w pewnym momencie zapchać ten worek a w Orla on jest to na tyle łatwo, że jest mechanizm, na który nawet dostajemy punkty żeby odrzucić te elementy i żeby w tym worku zrobiło nam się luźniej i żebyśmy dociągali to, co chcemy Także o wiele łatwiej tam się zarządza tym workiem. Nie do końca mi się to aż tak podoba, jak w tamtym tam jest bardziej wymagające. Fajne. I też w on jest taka różnica, że tak naprawdę skupiamy się na pobieranym żytonie, dlatego że w momencie pobierania odpalamy różne akcje czy umiejętności. Także to właśnie ten mechanizm budowania jest taki bardziej drugorzędny. Natomiast w tych dwóch pierwszych dobieramy po to, by te akcje dopiero później wyzwolić, czyli musimy sprytnie i przemyślane zrobić zakup, czy tam pobranie nowego elementu, żeby potem krążył w tym worku w odpowiedni sposób. Także jest to bardziej świadome i przez to, tak jak mówię, wymaga większego namysłu. Bo oczywiście pewnie sprzyja to jakiemuś Paliżowi, paliżowi decyzyjnemu, ale nie zauważyłem, żeby to był jakiś większy problem. I jaką jeszcze różnica jest? Taka główna, że w Hyperborei po uruchomieniu pewnej akcji, te kostki tam zostawia, zostają. A ponieważ pula nam się asetuje, dopiero jak nam się wszystkie skończą w worku, także zdarza się tak, że po prostu z turę na turę nie mamy tych samych akcji do wyzwolenia. A natomiast w Orléans i w King Pouch właśnie co turę wszystkie te akcje, które użyliśmy, wrzucamy na discard albo do worka tak jak w Orlans, i możemy co turę obić tą samą akcję. I jest to taki fajny właśnie mechanizm, taka maszynka, że Bierzemy, w King's Pouch'u kupujemy te karty i wiemy, że one nam będą się kombować. W Hypobreli to lekko zgrzyta. Także jakby miał oceniać to wydaje mi się, że z implementacji to Hypobrela wypada najsłabiej dla mnie. po środku jest Orlą i King's Pouch implementuje to bardzo dobrze. Oczywiście poza tym są inne elementy, bo każda z tych gier ma taki element przestrzenny. W Orlę podróżujemy, po szlakach budujemy trade post, jakieś takie handlowe placówki, a w King's Poucher zdobywamy jakieś terytoria na naszym królestwie, w Hypoorbej znowu walczymy z jakimiś potworami, eksplorujemy miasta. I tak jak już wspominałem o tym wcześniej, jest to taka tendencja do zbieżności tych dwóch światów gier, Euro i Amelitraszów, gdzie mamy figurki, ale mechanizm jest eurowy i podejrzewam, że jest to plan, by poszerzyć grono odbiorców, także widzimy, że to następuje. I co? Proponuję zapoznać się z tymi pozycjami, Sam wynajdzie, dajcie znać. Może graliście już wszystkie w trzy, albo w jakiekolwiek. Napiszcie jak Wam się podobało. Mi wydaje się, że King Pouch daje najwięcej zabawy. Jest taki z jednej strony wymagający, ale z drugiej naprawdę jest fajne kombinowania. on jest trochę za łatwy do, do podejmowania decyzji. Oczywiście to nie znaczy, że łatwo to wygrać. A Hyperbora, tak wspominałem, coś tam mi zgrzyta akurat. Ale akurat w Hyperbora najmniej grałem, także nie chcę tutaj w jakichś ostatecznych opinii wypowiadać. Ale też jest tam w Hyperborei najwięcej daje się takiej negatywnej interakcji. Ja chyba tak, bo zależy nam to na tym, żeby zabijać przeciwnika, bo za to mamy punkty. Także, że nie, nie, że nie lubię takich, takich gier, ale wolałbym grę, w której jakby albo jest negatywna interakcja, albo jej nie ma. Takie wymieszanie nie zawsze nie zawsze to sprzyja klimatowi i gameplayowi. Także w takiej kolejności bym je ustawił. Okej, okay, no to tyle o backbuildingu. Zobaczymy, czy jakieś nowe mechaniki w najbliższym czasie się pojawią. To była taka seryjne pojawienie się, także ciekawe, że w różnych częściach świata, chyba niezależnie, ciężko powiedzieć. Ale zobaczymy, co z tego będzie wynikało dalej. I cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Okej, okay, tak, mam, mam, mam. Tutaj na mojej liście widzę punkcik. Chciałem opowiadać Wam, to też tak może zrobić cały kącik, o tym, o czym są dane gry, tak naprawdę. W sensie nie mechaniki, ale skąd się wziął tytuł i do czego autor, od czego jakby ten temat pobrał. I na pierwszy plan mam tutaj karkason. Podejrzewam, że dużo osób w ogóle grając w grę nie zastanawia się o czym ta gra opowiada, jest gra, jest mechanika, zagrywamy karty, pionki, kostki czy robimy jakieś tam inne posunięcia w grze, w większości niestety jest to suche jak wiór, ale mnie nie zawsze ciekawi, dlaczego, może nie tyle dlaczego, bo to pewnie ciężko dobrać, ale czy ta mechanika z tym tytułem tematem się spina? No dlaczego można tak powiedzieć, jeżeli dowiemy się, co ten temat ma na celu opowiedzieć. W Carcassonne jak wiecie, dokładamy kafelki, mamy drogi, łąki, mamy miasto, potem wchodzą katedry, przychodzą jakieś kaczmy i tak dalej. W Carcassonne jest to miasto w Langwedocji, które już od czasów romańskich jest zasiedlone, było zasiedlone przez ludzi i od, od tych już czasów powstawały tam umacnienia warowne. I to było rozbudowane przez, rozbudowywane przez cały czas, aż ostateczny kształt nabrało w średniowieczu, xii 13 wiek zdaje się. I teraz jest wpisane na liście UNESCO zabytkowe miasto warowne są. Przepiękne mury. Co ciekawe, jeszcze w XIX wieku było, była tam przeprowadzana taka duża kampania renowacji. To zdaje się, że jedna z pierwszych takich takich misji renowacyjnych zabytków. W tej chwili jest to bardzo ładnie utrzymane. No i na tej planszy de facto budujemy towarowne miasto. I to tego, jest to średniowieczne miasto. Także nie dziwią dodatki typu katedra, bo gdyż na terenie tego miasta również znajduje się katedra. No i oczywiście reszta to z rozpędu, no katapulta, to oczywiście jakieś tam średniowieczne Yy, może pokazywać klimaty no smogi księżniczka, no to też tam powiedzmy to większe wyobraźnia, no ale powiedzmy, że fantazję czerpie kaściami ze średniowiecza, także można to pociągnąć. no kaczmy to pewnie nie jedna tam gdzieś w okolicy tej warowni była, także jakoś to się spina, tak mi się wydaje jak mówię, ja bardzo lubię zawsze się tam wyczytywać co to jest, o czym to jest, niestety bardzo mało yy, informacji zawsze, że to jest zawarty w tych grach, Chlubny wyjątkiem było aż mnie zaskoczyło Concordia o średnie, nie średniowiesznym stałożytności, handlowanie może się udziemne też powiedzmy, że mechanizm bardzo abstrakcyjny ale do gry załączona była bardzo fajna historyczny opis zresztą jest znany z tego, że tam, tam takie klimaty go interesują a tam bardzo ładnie wszystkie te regiony opisał wstęp historyczny Możliwe, że to jest jakieś tam skrzywienie z, grach, z gier wojennych, ponieważ tam prawie zawsze są rulebooki osobno, playbooki osobno, tam jest background historyczny, napisany, przypisy autora, skąd brał się udła, czym się inspirował, że to go ciekawi. Także graczy, dla graczy wojennych to nie jest nowość, a... a to czasami w grach euro, nie mówię o metaszy, bo metaszy są na tyle tematyczne, że każdy powinien ten temat znać albo się wczuwać w czasie gry. Aczkolwiek ostatnio też mi przyszło do głowy. Wiem, poszukać nie złożyłem. Skąd te magia i myszy? Czy to jest jakieś podanie amerykańskie? Czy, czy to jest z jakiejś powieści? Chyba nie, chyba autorski to jest świat i pomysł fantazy, ale zobaczymy. Chętnie sprawdzę. No i co? I to jest chyba wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Dajcie znać, raz kolejny. Proszę was o komentarze, odzew, komu się podobało co, co się nie podobało, co dodać co odjąć. I do usłyszenia. Już mam nadzieję niedługo kolejny odcinek. I czekajcie na to, co przygotuję właśnie dla Was. Jacek palenie Trzymania. Cześć.